W kolejnym roku Jennifer wydała album z największymi przebojami. Pochodziły z niego takie hity jak Dance Again czy Going On. Album Jlow aka ukazał się w 2014 roku. Jak sama artystka przyznała, został zainspirowany jej podróżami. Promowały go takie piosenki jak First Love czy Booty. Jednak ani album, ani te numery nie powtórzyły poprzednich sukcesów Jennifer. W latach dostaliśmy od Jennifer kilka pojedynczych pesanek, jak Ain't Your Mama, który pokrył się diamentową płytą, Nitu Nio czy Medicine. Od początku swojej kariery Jennifer współpracuje z innymi artystami. Na koncie ma sporą liczbę wspólnych piosenek, w tym na przykład z pitbulem, jak chociażby hymn na piłkarski mundial w 2014 roku. Po muzyce czas na film, drugą albo pierwszą miłość Jennifer. Na koncie ma sporo ról i choć jej specjalnością są komedie romantyczne, to gra również w dramatach i thrillerach, co świetnie jej wychodzi, ale oprócz tego sama zajmuje się produkcją filmów i seriali. Jennifer urodziła się i wychowała na nowojorskim Bronxie. Pochodzi z ubogiej rodziny portorykańskich imigrantów. Jest córką nauczycielki i technika komputerowego. Ma dwie siostry. Od zawsze chciała zostać aktorką. Już w wieku pięciu lat zaczęła uczyć się tańca i śpiewu. Jej debiutem na ekranie był dramat Moja Mała Dziewczynka z 87 roku. Jednak ona sama cały czas skupiała się na tańcu. Występowała w musicalach i rewiach. Później udało jej się dostać do bardzo popularnego w USA programu In Living Color. Tańczyła w nim przez kilka sezonów. Była również w grupie tancerzy że Janet Jackson występowała też u niej w teledyskach. Później ktoś ją dostrzegł i zaproponował rolę w pilocie serialu Soft Central. I choć serial nie wypalił, to Jennifer zwróciła na siebie uwagę. Pierwszy sukces przyszedł w 1993 roku. Zagrała rolę w filmie Pielęgniarki w akcji. Dwa lata później przyszła o wiele poważniejsza rola w dobrze przyjętym przez krytyków dramacie Moja Rodzina. Następnie były filmy Pociąg z Forcą, Jack oraz Anaconda. Przełomem okazał się jednak obraz Celina opowiadający tragiczną historię życia meksykańskiej piosenkarki. Jennifer zagrała w nim główną rolę i dostała nominację do Złotego Globu. Od tego czasu zrobiło się o niej głośno w całych Stanach, propozycji filmowych zaczęło przybywać. I tak Jennifer zaczęła grać w różnych produkcjach, wśród nich największą część stanowią komedie romantyczne, jak powiedz tak, Pokojówka na Manhattanie czy Zatańczy ze mną, Do tego sposób na teściową, Plan B oraz Teraz albo nigdy. You got the job, baby. Jennifer stawia jednak na różnorodność. Mogliśmy oglądać ją w thrillerach Nigdy Więcej, Chłopak z Sąsiedztwa oraz Krew i Wino, w filmach sensacyjnych i kryminalnych jak Oczy Anioła i Parker, w dramacie Niedokończone Życie czy filmie Fantazy Cela. Zagrała też w kilku serialach, w ostatnim czasie w produkcji uwikłana. Dodajmy, że Jennifer jest pierwszą latynoską aktorką, która dostała za rolę milion dolarów oraz najlepiej zarabiającą latynoską aktorką w Hollywood. Jennifer Lopez od lat jest w świetle reflektorów, a to znaczy, że zarówno fanów, jak i dziennikarzy interesuje życie prywatne naszej gwiazdy i tu trzeba przyznać, zawsze dostarczała wielu tematów do plotek. W końcu związków trochę miała i nawet trzy razy wychodziła za mąż. Pierwszy raz Jennifer zaręczyła się w wieku 15 lat ze swoim chłopakiem Davidem Cruzem. Nic z tego nie wyszło, bo jej matka nie akceptowała tego związku. Pierwszym mężem Jennifer był